Program drugi Polskiego Radia jest 8. Dwójka. Jesteś na miejscu. Janusz Trusinowski. A dwójki słuchają państwo w sobotę. 18 kwietnia to 108 dzień roku. Słońce wzeszło o 5.35, zajdzie o 19.36, a imieniny obchodzą, przypomnijmy, Alicja, Bogusław, Bogumiła, Maria, Ryszard i Sabina, jeszcze raz składamy solenizantkom i solenizantom najserdeczniejsze życzenia, a w sobotnim poranku dwójki to czas na najnowsze informacje z dziedziny kultury tradycyjnej i muzyki folkowej, które dziś przedstawi Aldona Łaniewska-Wołk. Etnowieści Dzień dobry Państwu. Zaczynamy od warsztatów dla młodzieży organizowanych przez Centrum Kultury Wilanów. Noszą one tytuł Wisła nas Urzecze i dotyczą mikroregionu Mazowsza. Odbędą się dziś w filii Centrum Kultury Wilanów w Zawadach. Urzecze jest świadectwem harmonijnego współistnienia człowieka i natury. Przez wieki swoje miejsce odnajdywali tu olędrzy, osadnicy, którzy nauczyli się żyć w rytmie Wisły. Z szacunkiem dla jej siły, zmienności i bogactwa. Podkreśla Aleksandra Engler-Malinowska z Centrum Kultury Wilanów kim byli olendrzy, jakich technik używali, jak wyglądało ich rękodzieło. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo oni bardzo dużo pracowali z wikliną. Na pewno też porozmawiamy o kulinariach, też trochę o religii, o strojach, ale to nie wszystko, bo te warsztaty są rozłożone w czasie i także mamy w planach realizację gry terenowej, która jest właśnie inspirowana takim codziennym życiem olendrów. Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawe zobaczyć, że Wilanów ma takie nieoczywiste dziedzictwo, które przyjechało, do nas z innej części Europy. Początek wydarzenia dziś o 16. Warsztat realizowany jest ze środków Funduszu Edukacji Kulturalnej 2026 w projekcie River Flow Rzeka Relacji Szkoła w Nurcie Ekokultury. Tymczasem w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie odbywa się drugie międzynarodowe seminarium etnomuzykologiczne. To spotkanie badaczy i praktyków muzyki tradycyjnej. Wśród prelegentów znajdują się zarówno osoby związane z ośrodkami uniwersyteckimi i naukowymi, jak i niezależni badacze oraz praktycy działający w środowiskach lokalnych i artystycznych. Tegorocznym tematem seminarium jest rola jako klucz do zrozumienia muzyki tradycyjnej, mówi dr Maria. Szymańska-Ilnata. Zawsze staramy się, żeby temat był możliwie szeroki, ale jednocześnie żeby był jakiś wspólny temat. W tym roku mówimy o rolach, które rozumiemy bardzo szeroko. Mogą to być zarówno role badaczy, jak i artystów, muzyków, rola rodziny w przekazie tradycji, ale też mówimy o tym, jak zmieniają się role poszczególnych osób w relacjach. Wiele osób też zaskoczyło nas zgłaszając swoje abstrakty i wskazując na tematy, które nam do głowy w ogóle nie przyszły, wymyślając hasło, więc bardzo ciekawi jesteśmy też, co prelegenci nam zaprezentują, co powiedzą. Drugie Międzynarodowe Seminarium Etnomuzykologiczne potrwa w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Do jutra. Na koniec przenosimy się do Krakowa, gdzie w tamtejszym Muzeum Etnograficznym odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu 15 na 115 Ludzie, Rzeczy, Miejsca. Jutrzejsze wydarzenie zatytułowano Mieszanka Krakowska i poświęcono dziedzictwu wsi okalających stolice Małopolski. O szczegółach mówi Anna Woźny-Tondyra z Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Na przykładzie kolekcji chcemy Państwu opowiedzieć o miejscowościach, które otaczają Kraków jak te miejscowości współpracowały z miastem. Zaprezentujemy Państwu piękne, wybrane elementy stroju krakowskiego. Opowiemy jak i gdzie wyrabiana kapelusze. Zradzimy też, która miejscowość podkrakowska jest związana z Katedrą wawelską, a także która była niezwykłym ośrodkiem pamiątkarskim. Pokaz specjalny zatytułowany Mieszanka Krakowska w Muzeum Etnograficznym w Krakowie odbędzie się jutro o 11 w ratuszu przy placu Wolnica. To wszystko w etnowieściach. Dziękuję za uwagę. Kolejne wydanie za tydzień, a więcej informacji z zakresu kultury tradycyjnej znajdą Państwo na stronie rckl.polskieradio.pl Te najświeższe informacje z dziedziny kultury ludowej i muzyki folkowej przedstawiła Aldona Łaniewska-Vogue. 5 minut po godzinie ósmej, a więc czas, aby sięgnąć po naszą płytę tygodnia If Music. Pieśni Arie Henrygo Persela, Jerzego Fryderyka Händla i Johanna Józefa Fuksa śpiewa kontratenor Jakub Józef Orliński, a towarzyszy mu przy fortepianie Michał Biel. Mamy też dla Państwa płytę dodatkową to album "Pokolana w niebie" kompanii Janusza Prusinowskiego. Proszę zatem do nas pisać poranek dwójki@polskieradio.pl. Proszę podawać swoje dane kontaktowe. I czy wybierają państwo płytę tygodnia, czy płytę dodatkową? Poranek dwójki@polskieradio.pl see. Down you must go. It's... To było nagranie, oczywiście, z naszej płyty tygodnia If Music, pieśni, arię, Persela, Händla i Fuxa, śpiewane przez Jakuba Józefa Orlińskiego, stowarzyszenie Michała Biela przy fortepianie. I ten album powędruje do pana Marka z Przemyśla, a naszą płytę dodatkową, czyli Pokolana w Niebie kompanii Janusza Prusinowskiego, otrzyma pan Marcin z Krosna. Kolejna płyta też z tej ćwiartki Polski, bo od zespołu ale do kogo trafi, to się przekonamy za kilkanaście minut. A teraz chcę państwa już zaprosić na... Zapowiadany jubileusz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, który to instytut, podobnie jak Polskie Radio, również świętuje okrągłe, bo setne urodziny w dniach 17-19 kwietnia Instytut obchodzi swój jubileusz wydarzenia pod hasłem 100 lat i więcej. Etnologia i antropologia kulturowa w Krakowie organizowane są wspólnie z Komisją Etnograficzną Polskiej Akademii Umiejętności, która również świętuje setną rocznicę założenia. Z, z dyrekcją Instytutu profesor Anną Niedźwieć oraz doktorem Łukaszem Sochackim pierwszego dnia obchodów rozmawiała Ula Nowak. Na przestrzeni tych 100 lat zmieniała się nazwa instytutu, zmieniali się ludzie, studenci. To wszystko, co kształtowało instytut, jak ta dynamika rozwoju instytutu, wpisywała się w dynamikę rozwoju dyscyplin. Etnologia instytucjonalna na Uniwersytecie Jagiellońskim ma co 100 lat, czyli to jest nasza historia i do tego sięgamy, ale tradycja badań etnograficznych w Krakowie jest o wiele starsza. Dzisiaj rektor jednak mówił o tym, że sięga nawet średniowiecza i pewnie tam moglibyśmy naszych naszej proweniencji szukać, ale pierwsze wykłady z etnografii prowadził Vincent Pol, geograf nominalnie. To jest druga połowa XIX wieku. Natomiast same badania etnograficzne dzieją się na początku poza Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w oddziale w Krakowie, ale też w Polskiej Akademii Umiejętności. Tutaj głównie są związane z Oskarem Kolbergiem. Rok 1926, do którego sięgamy od którego liczymy tą naszą stuletnią historię, to jest rok, w którym Kazimierz Moszyński obejmuje Katedrę Etnografii Słowian, czyli stanowisko na Uniwersytecie Jagiellońskim, które było częścią dzisiaj byśmy powiedzieli programu studiów, a wtedy mówiono, że to było był studium słowiańskie, a więc pewne Procesu kształcenia studentów w kierunku Słowianoznawstwa o różnych specjalnościach. Po II wojnie światowej Instytut, katedra nie funkcjonuje jako katedra etnografii. Etnologia, etnografia jest zredukowana do nauki pomocniczej historii i to kształcenie odbywa się w ramach Instytutu Historii Kultury Materialnej. Lata 50., 60. tutaj dr Filip Drublewski był dzisiaj specjalistą od tego zagadnienia. I Instytut wraca po wojnie jako katedra etnografii słowiańsko jako jednostka. Po dwó przewodnictwem Kazimierza Moszyńskiego i ta nazwa funkcjonuje do 1995 roku. Wtedy zostaje zmieniona na Instytut Etnologii i kilka lat później, nie pamiętam, czy to był rok, czy dwa, do Instytutu Etnologii dostaje dodany człon i Antropologii Kulturowej i tak jest do dzisiaj. Oprócz najlepszych życzeń dla Państwa, dla wszystkich pracowników Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego chciałabym zapytać o to, w jaki sposób Państwo celebrujecie ten wiek, który minął i jakie tematy są poruszane i co jest takim motywem przewodnim tych obchodów? No tak, to jest bardzo poważny jubileusz i wielkie takie zobowiązanie. I zastanawialiśmy się, jak to zrobić, żeby było też bardzo etnograficznie, antropologicznie. Ta nasza dyscyplina zasadza się na relacjach z ludźmi, relacjach z otoczeniem, jakiejś współpracy, też, też w świętowaniu właśnie takim całym ciałem, bym powiedziała. Więc tak, mamy klasyczne elementy akademickie, tak jak dziś Seminarium Tak rozpoczynamy. Rozpoczęliśmy od składania życzeń, przyjmowania życzeń, dzielenia się takimi akademickimi wspomnieniami. I seminarium opowiada o krakowskiej antropologii w różnych wymiarach, historycznych, współczesnych, pokazując różne miejsca w Krakowie, różne instytucje, różne zapętlenia i zaplecenia, gdzie w zasadzie biografie ludzi zajmujących się antropologią w Krakowie, w Polsce, ale też w innych ważnych ośrodkach na świecie, szalenie intrygująco się i to jest ta część, powiedziałbym taka stricte akademicka, ale kończymy ją z przytupem i przechodzimy od razu płynnie, wyprowadzą nas z sali, z pięknej auli, pał skrzypce, muzyka, studenci z naszego koła naukowego i z zespołu Dusza, Adam Dragan z przyjaciółmi i kto tam jeszcze przybędzie, będzie grał, śpiewał, tańczył i ruszamy przez ulicę Miasta, przez ulicę Krakowa, aż do Kolegium Majus, do najstarszego budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego, na dziedziniec, gdzie z kolei <śmiech> opowiemy troszeczkę o wystawie, która znajduje się tuż obok, już w naszej siedzibie w Kolegium Kołontaj, tak naprawdę to są też nie jedna wystawa, tylko dwie wystawy. Jedna przygotowana przez naszą koleżankę, panią profesor Monikę Golonkę-Czajkowską, we współpracy z artystką Moniką Bielak, jeszcze innymi osobami z naszego zespołu, która dotyczy historii, znowuż takiej bardziej akademickiej naszego instytutu, jednostki, jak to wyglądało w obrębie uniwersytetu, ale też pączkowało właśnie na te inne elementy, choćby właśnie na Komisję Etnograficzną PAU, na związki z Muzeum Etnograficznym w Krakowie, ale jest także wystawa, o której jeszcze jeszcze mało wiem, bo to będzie dla mnie niespodzianka przygotowana przez zespół studencki. To będzie taka wystawa, jak usłyszałam od tych osób, które przygotowywały tą wystawę, że będzie wystawa interaktywna na terenie naszego Instytutu. Skoro mowa o studentach i ich udziale w świętowaniu, chciałabym zapytać o Pani wrażenia, jeżeli chodzi o zainteresowanie antropologią, etnologią jako kierunkami do studiowania. To zainteresowanie zawsze było i jest specyficzne. Ja myślę, że to jednak są te kierunki, które przyciągają osoby, z pasją. Powiedziałabym, że kiedy ja studiowałam jeszcze w latach dziewięćdziesiątych i kiedy potem już jako młoda doktor, asystentka zaczynała moją jakby karierę dydaktyczną i dzisiaj, kiedy już no, w innej jakby pozycji y, funkcjonuję, to zawsze uderza mnie to, że w zasadzie niezależnie od dekady, niezależnie od roku, ta grupa studentów, która faktycznie zostaje, studiuje, jest z nami przez trzy lata, przez kolejne dwa lata, przez pięć lat, czasem zostają pisać doktoraty, że tam jest zawsze taki trzon na dający ton tej szerszej grupie, który jest absolutnie pasjonatami, to są osoby, które zajmują się czymś swoim, bo antropologia daje tą możliwość, że można w zasadzie każdy temat pod tą dyscyplinę podpiąć, ale z pewnej właśnie specyficznej, antropologicznej perspektywy. Czego pani profesor życzyłaby sobie, a także instytutowi w tym setnym roku istnienia? Żebyśmy rzeczywiście chyba mieli tą radość i mieli tą możliwość radości z uprawiania tej dyscypliny, że ta przestrzeń, którą jak sądzę mamy teraz, żeby ją uprawiać, żeby ona była obecna, My się cieszymy przez cały weekend, a potem do pracy. Z dyrekcją Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Anną Niedźwiedź oraz doktorem Łukaszem Sochackim rozmawiała Ula Nowak. I looked at the valleys down below, they were green just as far as I could see, as my memory turned, oh, how my heart did yearn for you and the days it used to be. the days it used to be. Ola Bell Reed, a przed nami duet Ludowico Einaudi i Balakę Sisoko, a już później zajmiemy się naszą folkową płytą Poranka. Państwa Sobotniego Poranka, dwójki, 25 minut po ósmej i sięgamy już po naszą folkową płytę poranka San, historie pisane rzeką, najnowsza płyta zespołu Tołhaje. W poniedziałek tę płytę rozdawała w magazynie źródła Marysia Baliszewska. Płyta cieszyła się wielkim Państwa zainteresowaniem, więc dziś jeszcze jedna szansa, aby ją zdobyć. A żeby stać się posiadaczem tej płyty trzeba mieć trochę szczęścia i odpowiedzieć na pytanie, skąd nazwa zespołu Tołchaje, co to słowo oznacza. Proszę do nas pisać poranek dwojki.polskieradio.pl albo dzwonić 22 645 22 22. Co oznacza nazwa zespołu Tołchaje? U naszego pana Ojca przed sienią... Tołhaje. No właśnie, co znaczy to słowo? Wie to podobno nasz słuchacz. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Mariusz po tej stronie. Dzień dobry, panie Mariuszu. Zatem skąd ta nazwa zespołu? Tołhaje to są zbójnicy karpaccy, węgierscy. Tak zawsze myślałem, ale tak czekając na rozmowę z panem jeszcze sprawdziłem, czy to mhm. na pewno tylko i wyłącznie chodzi o Węgrów. A tu się okazuje, że to również było chłopstwo i ucieknięzy z Wołoszczyzny, Rusinie, Węgrzy właśnie, no i my, Polacy. No, Więc ten proceder też... się cieszył dużą popularnością. Nie, ta, niektórzy ta, ta, ta, ta. mówią nawet o cenach w górach, że, że jakoś na, nadal to chyba y, pokutuje. Tak, o. to prawda, ale muzycy zespołu Tołhaje to wyjątkowo łagodni ludzie, m, tak jak ich poznałem. No ale y, taką sobie właśnie nazwę wybrali. Tołchaj, czyli po węgiersku, po prostu karpacki y, zbójnik. To bardzo dobra odpowiedź do pana, zatem powędruje ta płyta. San, historie pisane rzeką, a więc y, zespół Tołchaje. Tak jak robi od początku, od y, swojego powstania. Opowiada właśnie historię swojego regionu, okolic Sanoka, Bojkowszczyzny, Łemkowszczyzny. Serdecznie pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. No to my się przy Łemkach na chwilę zatrzymamy, bowiem w Państwowym Muzeum Etnograficznym można oglądać już wystawę familijną Spilni do Domy Wspólne. Nowa ekspozycja opowiada o tym, czym jest dom i co daje nam poczucie Bezpieczeństwa, szczególnie w świecie, który się zmienia. Fundamentem projektu jest idea gościnności rozumianej jako wzajemna relacja przyjmowania i bycia przyjętym. Domy wspólne zapraszają do refleksji nad tym, jak w zmieniającej się codzienności Warszawa staje się miejscem współdzielonym, tworzonym na nowo przez relacje, codzienne gesty i wzajemną troskę różnych grup. Projekt powstał przy współudziale osób z doświadczeniem migracji, w szczególności pochodzenia ukraińskiego, we współpracy z Domem Ukraińskim w Warszawie. Jestem na dominia koordynatorka projektu. Projektu wystawy Domy Wspólne z pilnie Wystawa, która bardzo dużo nam mówi o domu ale nie tylko. Tak, to jest wystawa, która w ogóle powstała w wyniku cyklu warsztatów i spotkań ze społecznością ukraińską, które odbyły się jeszcze w zeszłym roku. I naszym założeniem jako muzeum było zaprosić mieszkańców Warszawy, również osoby ze społeczności ukraińskiej do współtworzenia wystawy, która będzie opowiadała o tym, czym dla nas teraz jest wspólny dom i jako wspólny dom traktujemy tutaj Warszawę, miasto, w którym wspólnie funkcjonujemy, mieszkamy i chcieliśmy porozmawiać z uczestnikami warsztatów właśnie o tym, jak rozumieją ten wspólny dom. Oczywiście wychodząc z założenia, że dom to nie tylko miejsce do zamieszkania, ale przede wszystkim to cały ładunek emocji, uczuć, wrażeń i bardzo dużo tych elementów odczuwamy z poziomu zmysłów, dlatego też nasze warsztaty artystyczne różne zmysły dotykały. Nazywam się Iwanna Berczak, jestem kuratorką wystawy z Pylnie Domy Wspólne w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Od czegoś się zaczęła ta wystawa dla Ciebie, co było takim Punktem zwrotnym, że pomyślałaś, że warto refleksować nad domem, warto pokazać, czym jest dom dzisiaj. Ta wystawa jest procesem, który ciągle trwa i... Kiedy myślałam o współpracy z społecznością ukraińską w Warszawie, to pomyślałam o tym temacie domu, bo on jest bardzo bliski dla wszystkich. Jeżeli sięgniemy do historii, czy nawet Polski, czy Europy, te przesiedlenie, migracje ciągle są obecne. No i oczywiście, jeżeli wspominamy o Ukrainie, to również to jest ciągle obecny temat, aktualny. I to pojęcie domu, ono się składa z różnych warstw, tak jak tutaj też na tej wystawie widać. I też teraz, kiedy wystawa już się otwiera, to zapraszamy również wszystkich chętnych dołączyć się do tego procesu, zostawić swój ślad, dopełnić tą wystawę swoimi przemyśleniami. I też dla różnych grup wiekowych ta wystawa jest bardzo sensoryczna, można wszystko dotykać, współtworzyć, malować na ścianach, także... Bardzo się z tego cieszę. Cała wystawa składa się z sześciu sal, które zmieniają się tematycznie, ale też zupełnie inaczej wyglądają. Jest jeszcze siódma sala warsztatowa. W tej sali warsztatowej zapraszamy do współtworzenia też elementów, które tam dla Państwa przygotowaliśmy. Pierwsza sala to jest sala, którą my roboczo nazywamy salą kolażu, ponieważ jest ona zainspirowana właśnie warsztatami kolażu, które odbyły się w zeszłym roku. Kolaż uznaliśmy, że jest to takie doskonałe narzędzie, żeby pokazać yy, tą zmianę. I różnorodność doświadczeń i emocji, które pojawiają się przy tym temacie domu. Więc mamy tutaj w tej przestrzeni cztery powiększone, wybrane kolaże z pracy uczestników. I do tych kolaży, po pierwsze, mamy takie dodatkowe pytania, gdzie zachęcamy do takiego uważnego przyglądania się tym pracom i próby zrozumienia tego, co autorzy, autorki mieli na myśli przy tworzeniu tych kolaży, ale też zachęcamy do ich przetwarzania. Są elementy magnetyczne, które możemy dokładać do tych kolaży dodając dodatkowe warstwy treści lub możemy stworzyć swój kolaż od, od podstaw. Wystawa ma to do siebie, że jest bardzo interaktywna i w każdej sali znajdziemy aktywności do wspólnego tworzenia osób, które tę wystawę będą odwiedzać i to jest też jej takim elementem charakterystycznym i bardzo nam zależało i zdaje się, że to się udało, że ta wystawa będzie się zmieniała z każdym gościem, który będzie tutaj przychodził. Kolejne osoby, które będą przychodziły na tę wystawę będą miały już nieco inną wystawę niż, niż poprzednio poprzednie osoby, które ją odwiedziły właśnie poprzez zostawianie tych swoich dodatkowych elementów, znaczeń i wartości. Kolejna sala to sala, którą my roboczo nazywamy strychem i tutaj być może już nawet słychać warsztaty, które się odbyły były poświęcone dźwiękom i staraliśmy się znaleźć z uczestnikami warsztatów, znaleźć, nagrać, wyłapać takie dźwięki, które kojarzą nam się z domem i później te dźwięki, które uczestnicy warsztatów nagrali zostały przetworzone przez artystkę prowadzącą te warsztaty i stworzyła się z tego taka dźwiękowa jedna kompozycja. Tą kompozycję w tej sali możecie Państwo usłyszeć, ale dodatkowo możecie też dołożyć swoje elementy do tej kompozycji. Mamy przygotowaną specjalną aplikację, gdzie można nagrać swoje dźwięki, swoje historie, swoje opowieści, zostawić je u nas w muzeum i po jakimś czasie być może usłyszycie je w tej kompozycji, która jest przygotowana w tej przestrzeni, ponieważ mamy właśnie w planach zmianę tej kompozycji i dodawanie no dodatkowych dźwięków, elementów, znaczeń, które nasi odwiedzający tutaj pozostawią. Podejdziemy. Tak, Dobrze. bardzo proszę. Filip Pietuch. Ja miałem w tym projekcie przyjemność być projektantem scenografii. Czyli trochę moją rolą było urzeczywistnienie tych różnych planów, projektów, pomysłów, czyli nadanie im takiej formy no, rzeczywistej, przestrzennej. Bo na początku był tylko scenariusz, taki bardzo zarysowy, napisany przez kuratorkę, przez Iwankę. No i potrzebne było trochę takie zmaterializowanie, jak teraz ten scenariusz przenieść do murów tego budynku, do tych konkretnych sal, pomieszczeń, jaką się rządzą specyfiką czy wysokością, też takimi tematami, które są ważne dla muzeum, jak na przykład recykling, wykorzystanie rzeczy, które już były przedtem na wystawach, więc stąd pomieszczenie strychu wykorzystuje bardzo istotny element wcześniejszej wystawy, ale zależało nam na tym, żeby go jednak mocno zmienić, żeby to nie było to samo, tylko zupełnie inny, inny wydźwięk. I tak podobnie też powstały właściwie te kredensy, które są tutaj obok nas, bo pierwotnie była tutaj szafa, którą chcieliśmy wykorzystać. I w toku demontażu okazało się, że jednak ta szafa już nie spełnia norm wytrzymałościowych, że tak powiem, eufemistycznie, ale kredensy zostały. Chociaż dzięki temu, że szafa, krótko mówiąc, się rozpadła, to mogliśmy te kredensy bardziej poróżnicować. Nie trzymała już nas forma tej szafy, którą chcieliśmy wykorzystać. A czy zmieniło się dla Pana postrzeganie domu w trakcie pracy nad wystawą? Chyba mi najbardziej zapadło w pamięć jakieś takie ostatnie pytanie, które jeszcze nie wisi, ale dopiero pojawi się nad tablicą magnetyczną w sali warsztatowej, czyli ja już tego nie zacytuję, tylko sparafrazuję, co możemy zrobić, żebyśmy wszyscy poczuli się tu jak w domu. I mam wrażenie, że to w połączeniu z jednym ze zdań Iwanki z oprowadzania, że ta wystawa pokazuje, jakim społeczeństwem jesteśmy dzisiaj, że to nie jest wystawa o przeszłości, tylko o teraźniejszości, to myślę, że w tym obszarze we mnie następuje zmiana. Bardziej taki dom szeroko rozumiany. Nie budynek, nie pomieszczenie, tylko ta wspólna przestrzeń i to wzajemne odżywianie się sobą. O wystawie do domywkę czyli domy wspólne. Marianie Klil opowiedzieli Justyna, Dominik, Iwanna Berczak i Filip Pietuch. Dziś i jutro odbędą się oprowadzania kuratorskie po wystawie po polsku i po ukraińsku, a także warsztaty familijne. Wystawa ma zostać stałym elementem ekspozycji Państwowego Muzeum Etnograficznego. A dziś o 12 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wielki koncert przygotowany przez Radiowe Centrum Kultury Ludowej Polskie Radio Dzieciom i Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi spotkają się laureaci ostatniej edycji konkursu Nasze Muzyczne Źródełko i zespół Czereśnie. Na ten koncert nie ma już nawet pół wejściówki, więc niestety nic nie mogę Państwu zaproponować. Mogę co najwyżej odesłać na antenę Polskiego Radia Dzieciom albo do mediów społecznościowych RCKL, żeby Państwo sobie ten koncert Obejrzeli, no ale teraz w sobotnim poranku dwójki, chociaż przez chwilę zespół czerśnie. Na każdej ulicy stoją samochody, na każdym osiedlu. Wszędzie samochody Wszędzie korki pełne drogi Co tu zrobić? Co tu zrobić? samochodów stoi sznur I klaksonów chór Najlepiej wsiąść na rower Chwila i jestem pod domem Chodź na rower To jest zdrowe Chodź na rower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 Zespół Czereśnie dziś z laureatami konkursu Nasze Muzyczne Źródełko o 12 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja w Polskim Radiu Dzieciom i w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Jest za kwadrans dziewiąta. Herbarium Ludowe. Pleciono je nie tylko na głowie i wyłącznie z ruty czy mirtu. Wieńce pleciono także na przykład z rozchodnika i macierzanki. Te z kolei były wykorzystywane do zabezpieczania bydła i mleka. Jeżeli krowa dawała tak zwane złe mleko, a było to, jak wierzono, związane z rzuceniem na nią uroku, to można było odczynić ów urok przelewając mleko przez sito z takim wiankiem. Z kolei jeśli mleko szybciej się psuło, to dojono krowę przez taki wieniec, żeby mleko dłużej wytrzymywało i nie kwaśniało. Jak się okazuje, nie było to bezzasadne. Obie te rośliny, rozchodnik i macierzanka, mają właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. W świat mądrości i wierzeń, często już zapomnianych, wprowadzają nas Elżbieta Skrzymkowska i Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska. Rośliny w wiankach. Wianek był przedmiotem rytualnym. Właściwie był to wieniec. Przede wszystkim były to wieńce. W tej chwili zdrobniale używamy słowa wianek, ale one były bardzo bogate, bardzo grube, pełne magicznych roślin, które miały różne zadania. Definicją wianka jest jednoznacznie kształt koła, ewentualnie półkola, co ma ogromne znaczenie w jego interpretacji. Ten kształt decyduje o jego funkcji, ponieważ koło to idealna figura geometryczna, która symbolicznie cechuje pełnię, harmonię, zamknięcie oraz brak zróżnicowań. Zamknięcie koła i ograniczenie od reszty świata służy nie tylko izolowaniu, w celach ochronnych oczywiście, bo wiemy, że ludność tradycyjna przede wszystkim chroniła się magicznie, ale także zmienia status tego, co jest w środku tego wianka, więc jeżeli wianek jest na głowie, to osoba, która jest w środku tego wianka jest magicznie chroniona, ale też symbolicznie można było wrzucić wianek na pole i to pole jakby całe było objęte magią działania tego Wieńca. Wianki można interpretować w kontekście czasu, na przykład czasu sakralnego, ponieważ były święcone przy różnych okazjach na Boże Ciało, na Matki Boskiej Zielnej. Było to związane z różnymi dawnymi również rytuałami, ale miały też wielkie znaczenie w obrzędach przejścia, takich jak wesela na przykład. Mój janeczku zdrowiu się byjże zawsze ładnił się i nie spadaj z jej głowy i nie trać, że jej urody. To najbardziej nam się kojarzy z wiankiem, to jest oczywiście Panna Młoda w Wieńcu i również dziewczyny, które puszczały wianki sobótkowe na rzeki, czy zawieszały je na drzewach. Mają znaczenie także właśnie, jeżeli chodzi o przestrzeń, ochrona domu, ochrona pola. Ale jeżeli mówimy o wieńcu, to nie sposób nie wspomnieć o tym, z czego on jest złożony, bo tutaj składnik tego wieńca ma największe znaczenie w ten sposób, w jaki później będziemy go wykorzystywać. Wieńce pleciono w czasie różnych okresów w ciągu sezonu wegetacyjnego i w zależności od tego, Jakie rośliny w danym okresie rosły, jakie były dostępne, to wiązano w nich zastosowanie i symbolikę z okazją, na którą ten wieniec był pleciony, i w te rośliny, które wtedy były dostępne, wplatano do wieńca. Więc inny był skład gatunkowy wieńca, który był pleciony na Boże ciało, inny był skład gatunkowy wieńca na noc świętojańską, a jeszcze inny był skład gatunkowy wieńca, który był pleciony dla Panny Młodej. Mój wianeczku lewandowy, nie spadajmy z mojej głowy, bo jak spadniesz, pokruszysz się, znajdzie Janek za się. Takim bardzo ciekawym wieńcem był rodzaj wieńca takiego odmownego, negatywnego, no bo jakby z zasady wieniec był czymś żywym. Był zawsze pleciony z żywych ziół, z żywych roślin i to, że on później sobie wysychał, to jakby nie miało znaczenia, bo on w trakcie tworzenia był żywy i to była taka magia właśnie żyjąca. Natomiast były takie wieńce plecione z martwych rzeczy i to były wieńce słomiane oraz wieńce z grochowin, które były wieńcami takimi odmownymi. One miały takie iście pejoratywne znaczenie, ponieważ dawało się je na przykład kawalerowi, jeżeli nie chciało się z nim wziąć ślubu, to taki kawaler dostawał wieniec i jeszcze z nim najczęściej na wozie odjeżdżał, żeby cała wieś widziała, że on tutaj został odrzucony, ale też symbolicznie takie wieńce suszone dawało się pannom, które przedwcześnie utraciły swój wianek. Trzeba było do karczmy nie chodzić pachow, za sobą nie wodzić, nie byłabyś wianka straciła. Tutaj też zagłębimy się w innym odcinku w ten temat, oczywiście panien i wianków ich, bo jeszcze w dzisiejszych czasach gdzieś pojawia się określenie wianek jako dziewictwo, jako taka cnota młodej panny i jeżeli ona przedwcześnie tutaj straciła tą cnotę, to potrafiono jej założyć taki wieniec słomiany albo z grochowin, co świadczyło o tym, że ona już utraciła tą swoją młodość, utraciła to swoje życie i tą swoją czystość, ponieważ taki wieniec upleciony z czegoś martwego był od początku niepotrzebny, był od początku negatywny, no bo to już było suche w trakcie tworzenia tego wieńca. Maniupa, że ci ukradł tak, Oprócz wianków e, takich e, typowo ochronnych dla ludzi i dla bydła, tworzono też bardzo często wieńce, które miały chronić domostwo. Bardzo często te wieńce chroniły przed burzami albo tworzono takie wiechy nawet, które do dzisiaj gdzieś jeszcze górale stosują, że jakieś takie sosnowe czy świerkowe gałęzie wtykają w dach domu dla ochrony nawet w trakcie budowy. I jedną z takich roślin bardzo ciekawych, którą wykorzystywano do wieńców, które chroniły dom, była koniczyna. Koniczyna była bardzo popularna i takie wieńce zakładano na krokwiach budującego się domu. Otwieraj gospodarzu wrota, idzie Twoja najlepsza robota, odsuwajcie panie zasłonkę, niesiemy Ci wianek jak słońce. Echa tej tradycji przetrwały również w naszych zwyczajach, ponieważ do dzisiaj poszukuje się czterolistnej koniczynki tak jako coś, co ma przynieść nam szczęście, jako taką wróżbę na to, że spotka nas szczęście. Warto podkreślić tutaj, że w wielu dziedzinach naszego życia pozostają echa takich dawnych tradycji, których my nie do końca już rozumiemy. Skąd się wzięły, teraz mają dekoracyjną na przykład funkcję albo symboliczną, ale nie wiemy skąd to się wzięło, a to wszystko gdzieś ma jakieś zakorzenienie w takiej ludowej tradycji, ponieważ te wieńce, które były w obrzędach ślubnych wykorzystywane, teraz są naszymi obrączkami. Okręgi zamieniliśmy, jeden wieniec na drugi malusień, i wianuszek zakładany na palec i to też nie wiemy nawet skąd to się wzięło a to właśnie od tych wianków wieszanie wieńców na domach teraz to znowu się zaczyna robić modne tylko, że już są dziwne różne składniki, prawda, nie zwracamy uwagi z czego ten wieniec jest zrobiony teraz to ma funkcję taką dekoracyjną a to jest zakorzenione w nas to po prostu gdzieś w genach we krwi mamy tą ochotę ochronienia tego swojego domostwa przed jakimiś czarami czy przed burzami przed negatywnym wpływem całego świata, który jest na zewnątrz tego wieńca. O roślinach w Wiankach opowiadały Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska i Elżbieta Skrzymowska. W przyszłym tygodniu opowieść o roślinach na górskich halach związanych ze zbliżającym się redykiem wiosennym. Cykl Herbarium Ludowe przygotowuje Patrycja Cisz.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 Piano huligan Piotr Orzechowski będzie gościem audycji kafe Muza w najbliższą niedzielę o 10.00. Andrzej Sułek, zapraszam.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 Autopromocja.